Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku karpiewego Podcastu. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o powieści inna dusza Łukasza Orbitowskiego. Książka ukazała się w serii na faktach debiutującego w zeszłym roku w wydawnictwa od deski do deski, założonego przez znanego dziennikarza Tomasza Siekierskiego. Karpiowy podcast! Seria na faktach wyróżnia się tym, że do współpracy zaproszono pisarzy, jednak narzucono im pewne ramy. To znaczy poproszono ich o napisanie tak zwanych non-fiction novel, czyli powieści, powieści, które bazują na realnych wydarzeniach i nawiązują do... Takiej słynnej powieści In Cold Blood, czyli z zimną krwią Trumana Capote, która przez wielu jest uznawana za taki jakby początek całego gatunku czy konwencji non-fiction nowo. Jest to powieść, w której Truman Capote wykorzystuje realne wydarzenia. Dokładnie rzecz biorąc morderstwa, które zresztą morderstwa bardzo często się powtarzają w, w tym nurcie. I też Łukasz Orbitowski swoją książkę oparł na morderstwach dokonanych w Bydgoszczy w latach 90. Jednak ta, ta literatura, non-fiction novel, odróżnia się od zwykłej, zwyczajnej literatury faktu tym, że część z tych rzeczy jest po prostu zmyślona. To znaczy, że żaden autor nie twierdzi, że wszystko, co opisuje w swojej książce, miało miejsce. To znaczy, jest to jakaś pewna interpretacja realnych wydarzeń, obudowanie ich jakąś historią, która oczywiście nie może być do końca prawdziwa, ponieważ no, to nie jest literatura faktu. Sięgając po tę książkę i po inne książki z, z tej konwencji, trzeba wiedzieć, z czym ma się do czynienia. E, to znaczy nie można się spodziewać reportażu, e, trzeba raczej się spodziewać, tak jak mówiłam, takiej pewnej interpretacji, to znaczy historii, która jest na faktach. E, może nie do końca tak jak w filmach, e, gdzie to na faktach tak naprawdę jest tylko chwytem marketingowym, no jednakże trzeba zwrócić uwagę, że pisarz ma w tej konwencji dużą wolność literacką. No i nie można tego wszystkiego brać... Nie chce powiedzieć, że zbyt poważnie. Po prostu trzeba wiedzieć, że ma się do czynienia z fikcją literacką, która jest tylko jedynie oparta na rzeczywistych wydarzeniach. Dzięki temu otrzymujemy... Coś, co czyta się po prostu jak powieść. To znaczy, ma się ciągle z tyłu głowy, że, że to się wydarzyło naprawdę. Jednocześnie jednak zdecydowanie na każdym kroku czujemy, że mamy do czynienia z zwyczajną fabułą, postaciami, które są wykreowane, a nie odwzorowane. I wydaje mi się, że w powieści Orbitowskiego bardzo to czuć. Nie jest to oczywiście żaden zarzut, bo moim zdaniem literatura non z gatunku non-fiction novel nigdy nie powinna zbyt mocno trzymać się faktów. Nie chcę, żeby mnie ktoś źle zrozumiał. Po prostu chciałabym, żeby to pozostało literaturą, żeby to pozostało fikcją, Literacko z całym dobrodziejstwem inwentarza, to znaczy ciekawą historią, ciekawymi bohaterami, i, i tak jak ży, życie i rzeczywistość czasami nie ma sensu, tak to, co mi się podoba w tej literaturze, to jest to, że, że ona ma sens, że autorzy najczęściej próbują wyciągnąć coś z tej rzeczywistości. I, I nam pokazać, i spróbują dotrzeć do, do jakiejś prawdy o świecie, mimo że tak naprawdę, tak naprawdę życie nie ma, nie ma, nie ma większego sensu, i większość. I w sumie to jest chyba przesłanie, jakie chciał nam przekazać Orbitowski swoją postacią Jędrka, który jest mordercą w, w, w tej książce. To, to nie jest żaden spoiler, to wiadomo od początku. On chce nam powiedzieć, że, że tak naprawdę on nie wie, czemu, czemu, czemu ten człowiek dokonał tych strasznych czynów. I to jest chyba najbardziej przerażające w tym wszystkim, że nas literatura i w ogóle popkultura przyzwyczaiła do tego, że że szukamy jakiejś przyczyny i jesteśmy w stanie wskazać powody, dla których ludzie dokonują pewnych, pewnych uczynków. Jednak te takie najbardziej, najbardziej gwałtowne, najbardziej agresywne akty i najbardziej przerażające tak naprawdę akty są właśnie te, które, które są zawieszone w pewnej próżni. To znaczy nie możemy powiedzieć, że Jędrek chorował na schizofrenię, że Jędrek miał, nie wiem, kompleks Edypa albo, albo miał problemy w rodzinie albo, albo cokolwiek innego, albo był dręczony w dzieciństwie. Tak jak często to bywa w, w literaturze, w filmie, że, że, że wskazujemy palcem na przyczyny, dla których pewien człowiek stał się taki, a nie inny. Tutaj to zło, jest, to zło jest tak, jakby w człowieku, bardzo głęboko jest nie, niewytłumaczalne i przez to bardziej przerażające. I myślę, że Orbitowski bardzo wyraźnie pokazuje, że on nie szuka odpowiedzi na pytanie dlaczego. On właśnie pokazuje, pokazuje że czasami nie ma, nie, nie da się odpowiedzieć na to pytanie, i pokazuje to na dwa sposoby. Z jednej strony za pomocą postaci Jędrka, która właśnie jest taka, że spodziewalibyśmy się, że będzie miała jakieś tło wskazujące na to, co może się wydarzyć w przyszłości, a w rzeczywistości tego tła nie ma i na tym skupia się Orbitowski, a z drugiej strony pokazuje nam postać Krzyśka Hoppe, to jest przyjaciel Jędrka, który z kolei właśnie ma takie tło, że, że w pewnym momencie jego ojca alkoholika, to, to czytelnik sama ma ochotę trupić. I, i, i, I to nie chcę sobie dużo zdradzać oczywiście, ale Orbitowski stara się zestawić ze sobą te, te dwie postaci i pokazać właśnie, że, że zło nie jest takie oczywiste, jak nam się może wydawać po, po, po, po, po owocach, naszej kultury, to znaczy po, po całej popkulturze i literaturze i tak dalej. I my zawsze próbujemy sobie znaleźć jakieś wytłumaczenie tego aktu przemocy. Na pewno zwróciliście uwagę, to jest w sumie, sumie ciekawy ciekawe zabieg psychologiczny. Jak słyszycie, że jakaś dziewczyna została skwałcona, to odruchowo, żeby żeby jakoś wytłumaczyć sobie ten, ten fakt, szukacie przyczyny. To znaczy na pewno miała krótką spódniczkę, na pewno szła nocą przez park. I to z jednej strony się mówi, że to jest stygmatyzowanie tej, tej pokrzywdzonej, że to jest zrzucanie winy na ofiarę, ale tak naprawdę, przynajmniej mi się tak wydaje, po prostu szukamy jakiegoś sposobu, żeby zachować to nasze przekonanie o własnym bezpieczeństwie. To znaczy, jeżeli zaczniemy wierzyć w to, że zło może się przetrafić każdemu i że każdy w dowolnym momencie może zostać napadnięty, zamordowany, zgwałcony, to tak naprawdę nie będziemy w stanie egzystować w tym świecie. Dlatego, gdy stykamy się z takim niewytłumaczalnym złem, złem, które nie ma przyczyny takiej bezpośredniej, Poza tym, że ktoś, ktoś jest po prostu zły, to próbujemy w jakiś sposób odbudować ten mur, który oddziela nas od, od tej przemocy. To znaczy, że chcemy wierzyć, że jeżeli nie będziemy szli nocą przez park, że jeżeli nie będziemy, nie wiem, nie będziemy nikogo prowokować, to nie stanie nam się nic złego. I dlatego zrzucamy winę na ofiarę, bo sami wiemy, że nigdy nie będziemy tego robić, więc nigdy nie będziemy winni przemocy. To znaczy nigdy nie sprowokujemy żadnej przemocy. Trochę się rozgadałam, ale, ale wydaje mi się, że takie rozważania są, są naturalną częścią książki Orbitowskiego i w ogóle książek z tego z tego gatunku, z tej konwencji. Natomiast trzeba powiedzieć, że Orbitowski nie, nie próbuje tego wszystkiego nam wcisnąć na siłę do gardła, tylko jego książka jest dosyć wyważona i dosyć subtelna. I w tym kontekście wydaje mi się ciekawe to, jak Orbitowski w swojej książce zawarł reakcję ludzi na tą niewyobrażalną i niewytłumaczalną zbrodnię. Bardzo mi się podobało, ponieważ było to bardzo prawdziwe. Do tej pory nie mogę uwierzyć, że, że w ludziach jest coś takiego, że oni są w stanie wyjść na ulicę i protestować przeciwko morderstwom. Wyobrażacie sobie? Protest to jest coś, co, co, co robisz w momencie, kiedy... Wierzysz, że masz jakiś wpływ na to. Protestujesz przeciwko jakiejś ustawie, protestujesz przeciwko rządowi, przeciwko, nie wiem, cięciom w budżecie albo, albo wprowadzeniu jakiegoś nowego prawa. A tutaj protest przeciwko, przeciwko morderstwom. I ludzie. Ludzie. Wydaje mi się, że łatwiej byłoby im zaakceptować zło, które właśnie miało przyczynę, które było w jakiś sposób sprowokowane. I tutaj znowu, znowu będę wracać do tych biednych, gwałconych dziewczyn w krótkich spódniczkach. Wydaje mi się, że gdyby by byli w stanie skazać właśnie taki absurdalny, naprawdę absurdalny, ja mam nadzieję, że tutaj nikt nie będzie mi posądzał o to, że ja chcę stygmatyzować ofiary gwałtów. To są absurdalne oczywiście powody, Nikt zdrowomyślny człowiek naprawdę nie wierzy w to, że, że można winić dziewczynę za gwałt, dlatego że miała krótką spódniczkę. Natomiast no, no, psychika ludzka, zwłaszcza w tłumie, robi bardzo dziwne rzeczy. To znaczy, gdyby oni potrafili wskazać właśnie na jakąś przyczynę tego, co się wydarzyło, to wydaje mi się, że ich reakcja wyglądałaby inaczej. Natomiast bardzo źle sobie radzimy w, z rzeczami, które są, które nas zaskakują, są w jakiś sposób niewytłumaczalne. To znaczy, gdyby Jędrek był dresiarzem, który napadł na, na jakąś dziewczynę w środku nocy w parku, to ludzie by to jakoś zaakceptowali, mimo że to, przecież to jest to samo, prawda? To, ta dziewczyna nadal jest niewinna, nadal zginęła, a jednak ludzie by to jakoś zaakceptowali. A tutaj to jest coś, to jest to zło, które które nam się wydaje niepojęte po prostu. Natomiast to, co robi Orbitowski w tej książce nie jest takie proste. To znaczy on na przykład w pewnym momencie kpis z serialu Dexter. Na pewno kojarzycie Dextera. Szeroko komentowany w wielu w wielu miejscach w internecie i w mediach ze względu na postać mordercy, który staje się głównym bohaterem tej serii. I orbitowski kpis tego serialu z słowami jednego z bohaterów a tak naprawdę w pewnym momencie w książce sprawił, że, że jednak kibicujemy temu mordercy. I to jest. I to jest to, to. Co mi się często. To, co mi się podoba w, w tego typu utworach, takich postmodernistycznych, gdzie ten zły bohater staje się centralną częścią opowieści, to jest właśnie to, jak autor potrafi robić tę wodę z mózgu. To znaczy, potrafi. Potrafi odpowiednimi narzędziami sprawić, że będziemy chcieli, żeby, żeby jakaś postać zginęła, żeby dokonał się pewien akt. I właśnie różnica między in morderstwami Jędrka, a kurczę, no tutaj muszę trochę chyba się cofnąć o krok, bo, bo nie powiedziałam nic o treści i o tym, jak wygląda życie krześka Hoppe. Krzysiek, czyli kolega Jędrka, ma ojca pijaka. I to jest, słuchajcie, ja jeszcze nie spotkałam się nigdzie z tak doskonałą w swojej okropności, z swojej okropności przedstawieniem postaci pijaka. Portret ojca Krzyśka jest, jest tak świetny i tak prawdziwy, że, że naprawdę trudno przejść obok, e, obok tej postaci e, i obok tej e, gnębionej przez niego e, rodziny e, obojętnie. I to się wydaje takie oczywiste i proste, wydawałoby się, że wystarczy pokazać kilka scen, gdzie, gdzie ojciec z tego Krzyska, nie wiem, bije, leje pasem, nie wiem, wymiotuje na niego, a potem każe mu to sprzątać albo coś tam innego i że to jest takie proste, oczywiste, że my będziemy nienawidzić tej postaci i będziemy chcieli, żeby, żeby zginęła. Nie, to właśnie nie jest takie proste i to, co zrobił Orbitowski jest o wiele bardziej wysublimowane, o wiele bardziej subtelne niż mogłoby się wydawać. Tutaj nie chcę zdradzać, natomiast, słuchajcie, dla samego, dla samego wątku rodziny Hoppe naprawdę warto przeczytać tę książkę. I to, on, I to tak naprawdę ten wątek dostarczał największych emocji w książce, najbardziej poważnych przemyśleń i, i wydaje mi się, że Paradoksalnie, mimo że to miała być książka o Jędrku i jego morderstwach, to paradoksalnie Orbitowski napisał bardziej powieść o Krzyśku. I, i, to, jest, i to jest pewien wybieg jego, bo wydaje mi się, że że Łukasz nie wiedział, co, mia, co ma napisać o Jędrku, poza tym, że, że to, te jego czyny są niewytłumaczalne i, i nie da się znaleźć przyczyny tego zła. I ponieważ to samo w sobie jest ciekawe i prawdziwe i tak dalej, ale wyszłaby z tego niezbyt interesująca książka tak naprawdę i mogłaby wprawić czytelników w pewną konsternację, to wydaje mi się, że postanowił pokazać właśnie postać Krzyżka. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy on był wymyślony, podejrzewam, że był. I ta postać Krzyżka tak naprawdę robi tą książkę. I pamiętam, że na samym początku, jak zaczęłam lekturę Innej Duszy, to rozmawiałam z kimś i mówiłam, że, że, że, że bardzo mi poruszają te sceny, że są niesamowicie prawdziwe i, i, i mocne na taki, powiedziałabym, literacki sposób, hmm, jak to powiedzieć, nie jest, nie wiem, to nie jest keczam, to nie jest coś, to nie jest dziewczyna z sąsiedztwa, że dostajecie jakieś tam makabryczne opisy i tak dalej. Nie, to, to, to, to działa na, na psychikę, to, to są subtelne rzeczy i to są naprawdę mocne sceny, ale nie w taki makabryczno-horrorowy sposób. Natomiast tutaj muszę zacząć trochę marudzić. Zresztą w zapowiedzi tego podcastu powiedziałam, że będzie trochę marudzenia. O ile na początku sceny z rodziną Krzyśka były dla mnie poruszające i one zostały poruszające do samego końca, chociaż nie wszystko w tym wątku mi się podobało, to niestety wątek Jędrka dla mnie bywał naprawdę nie do przebrnięcia. To znaczy... Jest tam nagromadzenie bardzo wielu, bardzo krótkich scen i mam wrażenie, że po setnej przestałam się już odruchowo zastanawiać nad tym, jaki jest w ogóle cel tej sceny. Wydaje mi się, że trzeba by było tą książkę skrócić. Ona się wydaje cienka, bo ma tam powyżej 400 stron, ale jest bardzo mała czcionka. Więc objętość tej książki musi być spora. I przyznaję, że, że naprawdę trochę mnie zmęczyła. I, I przydałoby się jej chyba kilka cięć. Wydaje mi się, że przez pewne, przez pewne elementy w tej książce chyba trochę rozmyło się to, co, to o czym gadam już od kilkunastu minut. I... I właśnie, no i miałabym właśnie pewne zastrzeżenia do konstrukcji, właśnie dlatego, że, że, że, że, że bywała ta książka męcząca. W dodatku, Orbitowski, co ciekawe, stworzył bardzo neutralny styl. To znaczy, zawsze byłam wielką fanką stylu orbitowskiego, a tutaj wydaje mi się, że ta książka jest napisana inaczej. Jest napisana bardzo takim szarym, obojętnym jakby stylem, zupełnie bez jakiejś stylizacji i tak dalej, co pasuje dość świetnie do książki, ale jednak jest ten efekt, że przy, po tam setnej którejś tam stronie troszeczkę już to męczy, zwłaszcza gdy, gdy te sceny bywają takie Hmm, które trudno jednoznacznie określić, co mają właściwie w tej książce robić. Inna sprawa, że Orbitowski też dosyć mocno skupił się na przedstawieniu realiów tamtych czasów, czyli jest mnóstwo odwołań do jakichś piosenek, do jakichś, do jakichś elementów, nie wiem, na przykład tam Coca-Coli czy coś takiego, co dla tych dzieciaków było pewną nowością. I, I to może jest jakaś tam sentymentalna podróż do lat 90., ale to jest coś, co zupełnie jakoś nie nie bawiło mnie, nie interesowało, wydawało mi się zbędne i, e, i nie wiem, jakoś... Nie wiem, czy to... czy Dla mnie to nie jest po prostu wartościowe. To znaczy, to mogło być fajne jako tło. Troszeczkę za bardzo się wybiło na pierwszy plan w pewnych momentach w książce. Może jestem jeszcze za młoda, może jeszcze jestem za mało sentymentalna. Natomiast niekoniecznie to było coś, co, co mi się podobało i co mnie bawiło. I, I nie miałam absolutnie żadnej przyjemności z wyłapywania jakichś tam nawiązań do, do piosenek, czy filmów, czy, czy czegoś tam. Wydaje mi się, że o ile oczywiście zawarł się, w tej, zawarł się w tej konwencji powieści non-fiction, to z drugiej strony, ta jego książka to jest tak dużo fiction, że trochę, troszeczkę się to zaciera. Zwłaszcza, że, no kurczę z jednej strony, no niby miała być książka o Jędrku, ale o Jędrku dowiadujemy się tyle, że, że, że te przyczyny popełnionych przez niego zbrodni są tak naprawdę nieznane i niemożliwe do zidentyfikowania. Dlatego wydaje mi się, że to właśnie książka Orbitowskiego to jest dużo bardziej fiction niż non-fiction. Co, co, co w sumie nie jest zarzutem tak, tak naprawdę. No dobra, to chyba już będzie wszystko i Mam nadzieję, że z tego trochę strumienia z świadomości udało wam się wyciągnąć coś ciekawego i że wam się podcast jednak podobał. Mam wrażenie, że troszeczkę chyba gadałam o czymś innym niż o książce Orbitowskiego, ale, no ale to w sumie świadczy dobrze o tej powieści, tak, jeżeli się przy okazji lektury mówi o wielu różnych rzeczach i, i porusza różne wątki. To znaczy, że, że jest wielowarstwowa i, i, i nie jest oczywista. Jeżeli miałabym krótko powiedzieć, czy ją polecam, czy nie polecam, to poleciłabym natomiast zastrzeżeniem, że, że może być ciężko, że to nie jest łatwa lektura. Nie jest łatwa nie tylko dlatego, że, że prowokuje do różnych przemyśleń, ale też po prostu czysto, narracyjnie bywa naprawdę ciężka. No i to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.